kontynuujemy rozważanie życia niezwykłego sędziego Izraela, Samsona. Człowieka, który od łona matki został powołany na Bożego Nazyrejczyka, Człowieka oddzielonego, człowieka poświęconego Bogu do szczególnych zadań, do szczególnych Bożych planów. Od młodych lat działa w nim duch Jahwe. Jednak widzimy w Samsonie rozliczne ludzkie słabości. Właściwie pierwsze kroki, które czyni w swoim życiu, to kroki nieposłuszeństwa Bogu. Obiera sobie wybrankę serca z ludu Filistynów, najeźdźców, prześladowców wrogów Boga. Mimo próśb i tłumaczenia rodziców Samson uparcie żąda jej za żonę i tak się staje. Wyprawiają huczne wesele, podczas którego Samson zadaje zagadkę swoim zaproszonym biesiadnikom. Jeśli uda im się rozwiązać, to dostaną od Samsona nowe szaty i nową bieliznę. Jeśli zaś nie uda im się rozwiązać jego zagadki, oni wszyscy, trzydziestu gości, będą musieli jemu dać nowe szaty i nową bieliznę. I nie mogąc rozwiązać tej zagadki, udają się do jego żony i ją szantażują, i ją zastraszają, i ją doprowadzają do miejsca, w którym ona zdradza Samsona zdradza jego zagadkę, rozwiązanie tej zagadki. I Samson, chcąc nie chcąc, musi wywiązać się z danej obietnicy, udaje się do sąsiedniego nadmorskiego miasteczka i tam napada jednego po drugim. Trzydziestu filistynów obdziera z ich szat i przynosi je i daje swoim biesiadnikom. Po czym rozwścieczony zostawia swoją żonę w Timnie, a wraca do swojego domu. Czytamy w piętnastym rozdziale Księgi Sędziów, że po pewnym czasie w porze zbiorów pszenicy Samson wziął koźlątko i poszedł odwiedzić swoją żonę. Chciałbym spotkać się z moją żoną w jej pokoju, powiedział, ale jej ojciec nie pozwolił mu na to. Naprawdę, myślałem, wyjaśnił, że ją całkowicie znienawidziłeś. Dałem ją więc twojemu drużbie, ale zobacz, czy jej młodsza siostra nie jest piękniejsza od niej? Weź ją sobie zamiast tamtej. Samson odpowiedział, tym razem będę bez winy, jeśli wyrządzę Filistyną krzywdę. Po tych słowach Samson poszedł, schwytał 300 lisów, albo jak w niektórych przekładach szakali i raczej były to szakale, gdyż te są powszechniejsze i poza tym grasują w stadach, ale niewykluczone, że łapał lisy, pojedynczo. Po dwa szakale zwrócił ogonami do siebie, między ogonami poumieszczał pochodnie, zapalił je, i pognał szakale włany filistynów. W ten sposób spalił stogi snopów, zboże rosnące na polu, winnice i gaje oliwne. Filistyni zaczęli dochodzić, kto to zrobił. Samson, powiedziano, zięć tymity, bo ten wziął jego żonę i oddał ją jego drużbie. Filistyni poszli więc i spalili zarówno żonę Samsona, jak i jej ojca. Wtedy Samson powiedział, skoro tacy jesteście, to popamiętacie. Nie ustanę, póki się na was nie zemszczę. I urządził wśród nich okrutną rzeź, po czym odszedł i zamieszkał w grocie, w skałach Etam. Filistyni jednak wyruszyli i rozłożyli się obozem w Judzie. W Lechi rozstawili się do walki. Wtedy Judejczycy zapytali, dlaczego wyruszyliście przeciwko nam? Wyruszyliśmy, odpowiedzieli, aby schwytać Samsona i zrobić mu tak, jak on nam. W związku z tym oddział trzech tysięcy Judejczyków przybył pod grotę w skałach Etam. Czyżbyś nie wiedział, zapytali, że rządzą nami Filistyni? Co ty nam zrobiłeś? A on na to potraktowałem ich tak, jak oni mnie. Przyszliśmy tu, by cię związać i wydać w ręce Filistynów, wyjaśnili. A Samson im odrzekł, przysięgnijcie mi w takim razie, że wy sami nie zwrócicie się przeciwko mnie. Odpowiedzieli: Nie zwrócimy się. Zwiążemy cię tylko mocno i wydamy w ich ręce, ale na pewno cię nie zabijemy. Związali go więc dwoma nowymi sznurami i sprowadzili ze skał. Gdy samson przyszedł do Lechi, filistyni wznieśli okrzyk bojowy. I wyszli mu na spotkanie Wtedy Samsonem zawładnął duch Jachwę Sznury, które krępowały mu ramiona Stały się jak lniane nitki w płomieniach Pęta wręcz stopniały mu na rękach Zauważył jakąś świeżą, oślą szczękę Sięgnął po nią, chwycił ją w dłoń I położył nią trupem tysiąc wojowników na koniec zawołał, pod szczęką osła padł osioł na osłach. Pod szczęką osła tysiąc mi się nie ostał. W końcu wypuścił szczękę z ręki. Miejsce to zaś nazwał wzgórzem szczęki. Po walce był tak spragniony, że zawołał do Jachwę. Ty ręką swojego sługi sprawiłeś to wielkie wybawienie, ale ja... Zaraz umrę z pragnienia I wpadnę w ręce tych nieobrzezanych Wtedy Bóg rozszczepił niszę skalną Znajdującą się w lechi I popłynęła stamtąd woda Samson napił się I znów był pełen życia Dlatego nazwał to źródło Źródłem wołającego Jest ono w lechi po dziś dzień I tak przez 20 lat Samson rozstrzygał sprawy Izraela w czasach Filistynów. Kolejna niesamowita historia. Jeśli cokolwiek wydaje się tutaj komuś niewiarygodne, bo niemożliwe, należy pamiętać, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Widzimy, że duch Jahwe zstępował na Samsona, Wzmacniał go, uzdalniając do niezwykłych wyczynów i niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia zaczepnej wojny. Po gwałtownym wybuchu gniewu na zdradę żony, emocje Samsona powoli ostygły. Chociaż Samson wrócił z wesela wściekły na zdradzieckie zachowanie swojej żony i nie zabrał jej ze sobą, nie zamierzał jednak wcale zrywać z nią zawartego małżeństwa. Wkrótce w jego sercu pojawiła się tęsknota i wrócił do jej domu, nie tak jak dzisiaj my byśmy zrobili z bukietem kwiatów, ale z ówczesnym prezentem w postaci koźlątka, mając nadzieję, że zastanie Skruchę i ciepłe przyjęcie. Zjedzą pyszną, romantyczną kolację z koźlątka i znowu będą razem. To był hojny gest ze strony Samsona, gdyż to on był pokrzywdzoną stroną i w związku z tym mógł oczekiwać, że to ona będzie zabiegać o pojednanie z nim. Samson jednak nie czekał, aż ona skruszeje, ale pierwszy wyciągnął rękę. I błogosławieni ci małżonkowie, którzy podobnie czynią, którzy nie czekają, aż ona się opamięta, aż ona zrozumie swój błąd, aż ona się przyzna, ale wyciągamy pierwsi rękę do pojednania. I błogosławieni bracia i siostry, którzy podobnie czynią którzy nie czekają, aż ten brat czy tamta siostra wreszcie zrozumieją, jaki wielki błąd popełnili. Ale my jesteśmy tymi, którzy czynią pokój. My jesteśmy tymi, którzy zabiegają o pokój ze wszystkimi. W tym wypadku Samson jest dla nas dobrym wzorem. Samson wrócił w duchu przebaczenia i pojednania, ale jakże szybko jego nadzieje zostały rozwiane, gdy usłyszał, że jego żona została ponownie wydana i to za jego weselnego drużbę. Może ojcu było szkoda, wiecie, tej całej imprezy, tych stołów, tego jedzenia. Mówi, no jak to, no, nie będziemy teraz drugiego wesela urządzać. No to dał ją drużbie. Możecie sobie wyobrazić zdumienie Samsona? Zamiast zaczekać, zamiast Porozmawiać, zobaczyć, czy jego gniew ustąpi, zamiast próbować załagodzić jego gniew, ojciec tej kobiety nieodwracalnie spalił most pojednania, wydając ponownie swoją córkę za żonę w weselnemu drużbie Samsona. Co więcej, kiedy ojciec widzi, jak Samsona ogarnia szał. Zaczyna szukać jakiegoś rozwiązania, a może już wcześniej o tym myślał, nie wiem. W każdym bądź razie składa mu propozycję małżeństwa z młodszą, rzekomo atrakcyjniejszą siostrą, co w uszach Samsona brzmi jak niesmaczna kpina i zniewaga. Jeśli znał Boże prawo, wiedział, że było to zakazane, w osiemnastym rozdziale trzeciej Księgi Mojżeszowej jest zakaz brania sobie kobiety i jej siostry za żonę. Ale ten filistyński ojciec nie ma Bożego prawa i nie ma takiego myślenia, więc jak to się często zdarza w rozgoryczonych urazach, sięgamy po próby załagodzenia konfliktu, które jakże często przyczyniają się jedynie do jego zaognienia, Samsona ogarnęła nowa fala gniewu i chęć zemsty, która go totalnie zaślepiła i przesłoniła wszelkie rozsądne granice. Nie tylko ta rodzina, ale wszyscy Filistyni będą musieli drogo zapłacić za tą zniewagę i obrazę. Samson powiedział, tym razem będę bez winy, jeśli wyrządzę Filistynom szkodę. Co może sugerować, że gdzieś tam wcześniej czuł się nieco winny za to, co zrobił w Aszkelonie, kiedy tych trzydziestu potłuk. Ale mówi, tym razem nie będą mieli mi nic do zarzucenia, moja zemsta będzie sprawiedliwa, gdyż wyrządzono mi wielkie zło. Samson najprawdopodobniej uznał postępowanie swojego teścia za przejaw powszechnego usposobienia Filistynów w stosunku do Izraelitów i dlatego postanowił pomścić krzywdę, jaka jego spotkała na całym filistyńskim rodzie. Sposób, w jaki to zrobił, był niekonwencjonalny, niezwykły, wręcz zdumiewający. Nigdzie w żadnym z jego wyczynów nie widzimy Samsona korzystającego z pomocy jakiegokolwiek człowieka, czy to sługi, czy żołnierza. Samson wszystko robi w pojedynkę. Tak samo było i w tym przypadku. Tyle, że Samson zdecydował się skorzystać z pomocy dzikich zwierząt, lisów albo szakali jako podpalaczy. W czasie zbiorów pszenicy, kiedy skoszona część już stała powiązana w snopki, filistyńskie pola, nawiedzone przez te szalejące szakale z pochodniami w ogonach, błyskawicznie się zajęły i ogień ogarnął także winnice i gaje oliwne, a więc ogromne spustoszenie. Bolesny cios, który pozbawił filistynów w okolicach Timny środków do życia. Ceny zboża, wina i oleju poszły dramatycznie w górę. Filistyni jednak nie zamierzali jedynie opłakiwać swoich strat, ale po przeprowadzeniu dochodzenia i odkryciu sprawcy ich krzywd ruszyli z burzliwą furią do domu żony Samsona i jej ojca. Być może z takiego pogańskiego, nieokrzesanego poczucia sprawiedliwości, może z obawy przed dalszymi atakami Samsona lub, aby dać upust swojej wściekłości i wyładować się na kimś, kto był pod ręką, obarczyli winą żonę Samsona i jej rodzinę. Samego Samsona nie ważyli się zaatakować, Zamiast zemsty na Samsonie, zemścili się niejako za niego, karając jego niewierną żonę i jej ojca za to, co zrobili Samsonowi i co on w odwecie zrobił im. Zatrzymajmy się na tym ich pogańskim sądzie. Pamiętacie, czym ją straszyli podczas wesela? Powiedzieli, jeśli nam nie zdradzisz jego sekretu, to spalimy cię ogniem. Najwyraźniej była to powszechna kara, którą stosowali za różnego rodzaju przestępstwa. I zobaczmy jaki los spotkał żonę Samsona, która próbowała uniknąć wtedy podczas wesela gniewu Filistynów i ognia Filistynów i postanowiła zdradzić swojego męża. Próbowała zachować swoje życie grzesznymi metodami. I przez to straciła swoje życie. Aby ratować siebie i pozyskać swoich rodaków, zdradziła swojego męża. I co na tym zyskała? To, czego się obawiała i czego starała się uniknąć przez grzech, przyszło na nią. Ona i jej ojciec spłonęli w ogniu, a jej rodacy, których usiłowała zaspokoić, sprowadzili na nią to właśnie zło. Jakże często cierpienie, od którego próbujemy uciec przez grzeszne działanie, spada na nasze głowy w wyniku naszych niegodziwych działań. Jakkolwiek dramatyczna jest cała ta eskalacja konfliktu, zauważmy, że dzięki Bożej opatrzności Samson został uwolniony z nierównego jarzma, wyswobodzony z sieci niegodziwego przymierza i na nowo zostaje posłany do realizacji swojej misji wyzwoliciela Bożego Ludu. Jakże dziwne są drogi Bożej opatrzności, spotykające nas krzywdy, niepowodzenia, Tragedie. Nawet te wielkie i rozdzierające serce są czasami niezbędnym Bożym zrządzeniem w celu ratowania nas z szatańskiej niewoli, naszych przyziemnych, zmysłowych, niegodziwych kompromisów, kombinacji i wreszcie naszego powrotu, aby nas zawrócić na drogę posłuszeństwa i służby. Z jednej strony naturalnie drżymy przed wszelkim złem, które nas dotyka, ale z drugiej strony z wielką wdzięcznością powinniśmy dostrzegać błogosławieństwo, które często cierpieniu i doświadczeniu towarzyszy dzięki łaskawej opatrzności naszego Boga. Czytając historię Samsona, dostrzegamy paradoks Bożego działania i suwerennego realizowania Bożego zamysłu, dobrego zamysłu, poprzez upartego i zawziętego młodzieńca. Zobaczcie na słowa Samsona zapisane w tym rozdziale. W wierszu siódmym powiedział, skoro tacy jesteście, to popamiętacie. Nie ustanę, póki się na was nie zemszczę. Samson wydaje się w ogóle nie różnić od Filistynów, z którymi walczy. Zresztą w jedenastym wierszu sam przyznaje: Potraktowałem ich tak, jak oni mnie. Natomiast Filistyni twierdzą, że robią mu tak, jak on im. Wiersz dziesiąty. Widzicie tą zasadę? Stare, dobre, polskie przysłowie mówi, jak kuba Bogu, tak Bóg kubie. I oczywiście nie chodzi tu o Boga, chodzi tu o innych ludzi. A Bóg to rzekomo ja, który jak mnie tak potraktują, to ja ich tak samo. Jak Kuba mnie tak potraktuje, to ja z nim zrobię to samo. Ja się zemszczę, ja nie ustanę, póki się nie zemszczę. Zemsta jest słodka, zemsta jest rozkoszą Bogów. Biblia mówi... Zemsta należy do Boga. Nie mścicie się sami, zostawcie to gniewowi Bożemu. Jakże często, idąc za głosem naszego serca pragnącego zemsty, eskalujemy problem. Nie prowadzimy do żadnego sensownego rozwiązania, ale tak jak w tym przypadku widzimy eskalację, cios za cios, śmierć za śmierć. Taka jest droga ludzkiego gniewu, taka jest droga ludzkiej zemsty. Dlatego Bóg ostrzega nas. Nie mścicie się sami. Pozostawcie to gniewowi Bożemu. Módlcie się o waszych prześladowców, błogosławcie im, czyńcie im dobrze, bo wiedzcie, że w ten sposób ściągniecie węgle rozżarzone na ich głowę. Boża sprawiedliwość ich dosięgnie, Boża ręka nie jest za krótka, żeby wymierzyć sprawiedliwość. Czy nasza ręka jest dłuższa od ręki Boga? Czy my możemy więcej niż On? W wierszu ósmym czytamy, że Samson urządził wśród Filistynów okrutną rzeź. Tam w języku hebrajskim jest takie ciekawe wyrażenie. Pobił ich po biodrze i po udzie. I komentatorzy różnie to próbują oddać, o co tam chodziło. Czy tylko im połamał nogi? Czy tylko ich uczynił niezdolnym do walki, czy był to właśnie taki idiom, który opisywał okrutną rzeź, nie wiemy do końca, ale dokonał wśród nich spustoszenia, kolejnego spustoszenia za to, co zrobili jego żonie i jej ojcu. I potem udał się do etam, do skał etam, skąd mógł swobodnie obserwować poczynania swoich wrogów. I widzimy, że Filistyni nie dają za wygraną. Jak on tak? To my tak, filistyńska armia bez oporu rozmieszcza się w Judzie, a ludzie, judejczycy, których Samson zaczyna wyzwalać, nie są tym w najmniejszym stopniu zainteresowani, żeby coś z tą armią zrobić, żeby przeciwstawić im się, żeby nie pozwolić im deptać świętej ziemi. W rzeczywistości początek wiersza dziesiątego opisuje ich lęk i ich pragnienie najlepszych możliwych stosunków z ich ciemiężcami. Obie strony zgadzają się, że to Samson jest awanturnikiem i jego rodacy zgadzają się przekazać swojego bohatera w ręce wroga. Tak jak Filistyni zdradziecko zamordowali żonę i teścia Samsona, tak teraz Judejczycy są gotowi zdradzić, sprzedać swojego własnego obrońcę za pokój. Najwyraźniej nie odczuwają żadnego wstydu, że ich ziemia jest zajęta przez wrogów, Jahwe. Wszystko, czego chcą. To spokojne życie. Pod rządami Filistynów nie było tak źle. Mogli sobie uprawiać swoje pola, mogli jeść ze swoich zbiorów, musieli oddawać jakąś daninę, ale jakoś się żyło. Filistyni nie plądrowali ich domów. Filistyni po prostu się tam zadomowili i jak pasożyty rządzili i wysysali z nich wszystko, co było możliwe i Izraelici się z tym pogodzili to lepsze niż przelewanie krwi to lepsze niż walka, to lepsze niż jakiś konflikt przynajmniej jakoś żyjemy, przynajmniej jakoś tam wiążemy koniec z końca udają się do Samsona, aby zaaranżować wydanie go w ręce wroga w zamian za pokój po raz pierwszy wokół Samsona gromadzi się trzy tysięczna armia. Do tej pory i później Samson zawsze walczy w pojedynkę. Teraz ma wokół siebie trzy tysięczną armię, którzy zamiast ruszyć pod jego przywództwem na wroga, zamiast uznać Samsona za wybranego przez Boga wyzwoliciela, ta trzy tysięczna armia pertraktuje z wrogiem Bożego Ludu, aby wydać swojego wybawcę w ich ręce. Jeśli chcemy, to możemy podnieść palec potępienia nadchórzliwych Judejczyków, ale najpierw spójrzmy na siebie samych. Jakże wielu ludziom w Kościele zależy na pokoju za wszelką cenę. Jak to się dzieje, że współczesne kazalnice i kościelne synody są pełne tych, którzy zaprzeczają słowem i zachowaniem fundamentalnym doktrynom wiary i podstawowym zasadom moralności chrześcijańskiej. Bez żadnego protestu tych, którzy uważają się za dzieci Boże. Tych, którzy widzą, że coś jest nie tak, ale nie ważą się odezwać. Wielu współczesnych duchownych może błogosławić cudzołożne związki, homoseksualne małżeństwa, sankcjonować aborcję, eutanazję, wspierać wywrotowe elementy w polityce i społeczeństwie. W wielu organizacjach kościelnych oczekuje się całkowitej lojalności i cichego posłuszeństwa niepisanej umowie, aby nie kwestionować błędów przywódców, nie krytykować Szerzonej przez nich herezji Dziś poluje się na łowców herezji I oni są obiektem drwin O, mówią, nie rób zamieszania Nie dziel włosa na czworo Nie burz pokoju Nie kwestionuj naszego status quo Niewielu samsonów gotowych do walki z najeźdźcami Ale za to wielu uciszaczy i klakierów i przez lata widziałem to. I przez lata nie mogłem się z tym pogodzić. Ślepi, obojętni, klaszczą na każde głupie słowo. Zgadzają się z każdą decyzją, bo ten czy tamten powiedział i to jest niekwestionowane. Bracia i siostry, wszystko podlega ocenie i osądowi poza słowem Boga, które jest taki Amen i które przyjmujemy bez dyskusji. Ale z wszystkim innym mamy prawo dyskutować. Z wszystkim innym mamy prawo się nie zgodzić. I jeśli dostrzegamy jakiekolwiek odstępstwo od Bożego Słowa, nie bójmy się. Bracia i siostry, pokój, szczególnie w Kościele, jest wielkim skarbem, ale nie może być najwyższą wartością. Wiara, prawda, sprawiedliwość, Boży honor i Jego Królestwo wymagają ciągłej walki i zaciekłej obrony od samego początku. Pan Jezus mówi o tych, którzy będą zdradzać swoich braci. Apostoł Paweł mówi o fałszywych braciach, o fałszywych apostołach. Juda wzywa nas w swym liście, abyśmy podjęli walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Królestwo Boże nie jest krajem pokoju jeszcze tutaj na ziemi. Królestwo Boże to pokój, to radość, to miłość, to życie w Duchu Świętym, tak wewnątrz tych, którzy są częścią tego Królestwa i w przyszłości wszystkich tych, którzy się objawią jako synowie Królestwa. Ale dzisiaj Królestwo Boże jest pełne niepokojów. Królestwo Boże jest nękane z zewnątrz i z wewnątrz i nie możemy zawierać pokoju z tymi, którzy nie są braćmi, którzy nie służą Chrystusowi, ale własnym brzuchom, własnym interesom, Własnym ideom. Cokolwiek możemy zarzucić Samsonowi, a wiele możemy mu zarzucić, to na pewno nie jego wojowniczego ducha. Nie był takim lelakiem, jak wielu Izraelitów z jego czasu, którzy bezczynnie, bezradnie patrzyli się na to, co się dzieje i my no coś możemy zrobić, no coś możemy zrobić, nic się nie da zrobić, to wszystko musi, ta łódź musi iść w dół. I tak dzisiaj wielu chrześcijan powtarza bezmyślnie, że nic się nie da zrobić, że to wszystko musi iść w dół. Nie, nie musi iść w dół, bracie, siostro. Ty nie musisz tonąć z tą łodzią. Nie możesz zatonąć. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wilki niszczyły owce. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby ludzie wypowiadali bez żadnego słowa krytyki jakieś bzdury z kościelnych kazalnic. Oczywiście, nie możemy biegać teraz wszędzie i wszystkich naprawiać i wszędzie robić porządku, ale jeśli jesteś tego świadkiem, jeśli możesz coś powiedzieć, jeśli możesz coś zrobić, jeśli możesz gdzieś coś napisać, to się nie bój, odezwij się. Nawet jak się z ciebie będą śmiać, nawet jak będą cię wytykać palcem i mówić, że jesteś kolejnym wichrzycielem. Jeśli coś się nie zgadza z tym, co mówi Bóg, twoim i moim zadaniem, bracie, siostro, jest podnosić głos jest obnażać obłudę, fałsz, kłamstwo. Jest walczyć o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Samson zgadza się być związany i oddany Filistynom, otrzymując zapewnienie swoich rodaków, że sami go nie zabiją. On z nimi nie chce walczyć. Cóż to za ironia. Związany mocnymi powrozami jest prowadzony przez swoich rodaków jak więzień do lechi, co oznacza szczękę. Tam, w Filistyni, witają go okrzykami pogardliwego triumfu, które szybko cichną, gdy po raz czwarty i ostatni czytamy, że duch Jahwe spoczął na nim. Bóg daje moc. Wypełniony nadludzką siłą, Samson zrywa powrozy, które go więżą, chwyta szczękę osła i walczy tą szczęką osła z uzbrojonymi Filistynami, i walczy z tak niszczycielskim skutkiem, że zabija tysiąc Filistynów. Jeden człowiek. Pełen Ducha Bożego. Kładzie trupem tysiąc filistynów. Niemożliwe? Bajka? Ha. U Boga wszystko jest możliwe. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Apostol Paweł miał w swoim życiu sytuacje, w których mówi, wszyscy mnie opuścili, ale Pan był ze mną. Pan mnie nie opuścił. I apostoł Paweł wiedział, że jeśli Bóg jest z nami, któż, któż przeciwko nam? Jakie moce, czy to duchowe, czy to ziemskie, czy władza, czy politycy, czy co ktokolwiek mówi? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam pyta? A w innym miejscu wyznaje, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie, mym Panu. Samson pełen Ducha Świętego, Ducha Boga Żywego rozrzuca zwłoki filistynów po całym wzgórzu. Wielkie zwycięstwo osiągnięte przez jednego człowieka z Bogiem przeciwko tysiącom. Jest to jedno z najbardziej spektakularnych zwycięstw w całej historii Starego Testamentu. Zauważmy jednak brak dalszych działań. Co wskazuje zarówno na porażkę Samsona jako wybawiciela, jak i bezczynną akceptację judejczyków ich beznadziejnej sytuacji. Jest to wielkie osiągnięcie Samsona, a jednak tak wiele pozostaje do zrobienia. Jedna jaskółka nie czyni wiosny, mówimy. I jedna bitwa, zwycięska bitwa, nie rozstrzyga wojny. Zbyt często w historii Kościoła Boży Lud doświadczał wielkiego wyzwolenia lub robił wielki krok naprzód tylko po to, aby odkryć wroga przegrupowującego się i atakującego ponownie z zaciekłym okrucieństwem. Jakże często płytki optymizm z małego zwycięstwa Prowadzi do braku zaangażowania się w żmudną, wytrwałą kampanię potrzebną do osiągnięcia trwałych zmian. Samson po tym niezwykłym zwycięstwie nadaje temu miejscu nazwę wzgórze szczęki. Hmm, brzmi jak tytuł filmu sprzed lat. Tyleż tam nie było wzgórze. Co Samson chciał w ten sposób upamiętnić? Wzgórze szczęki. Chciał upamiętnić tą oślą szczękę, którą podniósł z ziemi? Chciał upamiętnić wielkiego Samsona walczącego oślą szczęką? A gdzie jest odniesienie do Boga, który namaścił Samsona swoim świętym duchem? To przecież... Nie ośla szczęka była powodem sukcesu tej wielkiej bitwy. To nie była jakaś cudowna ośla szczęka, która sama wytłukła tysiąc filistynów. Jakiś błąd popełniamy, przypisując nasze sukcesy oślim szczękom, narzędziom, którymi Bóg się posłużył, naszemu sprytowi, inteligencji, naszym kontaktom, okolicznością, czy nawet ślepemu losowi. Jednak Bóg ma skuteczne sposoby, by nas odsucić z naszego zamroczenia, jeśli w nie popadamy. W wierszu 18 czytamy, że Samson po tym wielkim zwycięstwie i nazwaniu tego miejsca wzgórzem szczęki, nagle poczuł takie pragnienie, iż myślał, że umrze. Nagle zobaczył swoją własną słabość. Nagle zobaczył, że jeśli Bóg go nie uratuje, to zginie. Wtedy dopiero zdał sobie sprawę z własnej słabości i bezradności, kiedy przyszło na niego takie pragnienie. I wtedy zaczyna się modlić. Bracie i siostro, kiedykolwiek zobaczysz Swoją słabość, kiedykolwiek dostrzeżesz, że jesteś w sytuacji bez wyjścia, módl się, wołaj do Boga, podnieś swój głos i przyznaj, że bez Niego nic nie możesz uczynić, że On jest twoim ratunkiem, że On jest twoją nadzieją, że On jest twoim zbawieniem. Podnieś swój głos do Boga, który może cię zbawić, wyciągnąć z najgłębszego dołu wyratować z każdej opresji. Samson zaczyna wołać do Boga i zobaczcie, Jemu przypisuje to wielkie zwycięstwo. Nie sobie, nie ośle i szczęce już dłużej. Jakże często nasze sukcesy, zwycięstwa muszą być temperowane naszymi słabościami i doświadczeniami, abyśmy nie na sobie samych polegali, ani na innych oślich szczękach, ale na Bogu, który wzbudza z umarłych i mocą swego słowa powołuje do istnienia to, czego nie ma. Bóg otwiera skałę, otwiera miejsce w ziemi, z którego wytryska źródło. I Samson ponownie nadaje nazwę temu źródłu, które Bóg cudownie otworzył w odpowiedzi na jego modlitwę. Nazywa to źródło en Hakor. Nie źródło oślej szczęki, nie źródło wielkiego zwycięzcy, ale źródło wołającego. Źródło wołającego, źródło tego, który był w potrzebie i wołał. Źródło wołającego. Każdy z nas, mówiąc obrazowo, jest zwykłą oślą szczęką. Ale jeśli nauczymy się z wiarą wołać, tak jak sam są tutaj, czy inni mężowie wiary i modlitwy. Jeśli nauczymy się z wiarą wołać do naszego wszechmogącego Boga i nasze wnętrza mogą stać się tętniącym źródłem życia. Każdy z nas dzięki łasce Bożej w Jezusie Chrystusie ma dostęp do źródła Żywej wody Wody, która zaspokaja Wszelkie pragnienie I darzy Życiem wiecznym W Jezusie Chrystusie Darowane nam zostały drogie Najcenniejsze obietnice W Jezusie Chrystusie Jest źródło życia Jezus mówi Wy wszyscy, wy wszyscy Którzy jesteście spragnieni Przyjdźcie do mnie Przyjdźcie do mnie czy pijesz z tego źródła? Czy znasz smak tej żywej wody? Czy możesz powiedzieć, że twoje wnętrze jest jak źródło, z którego tryska życie? Czy może narzekasz na to, jak jesteś spragniony, jak jesteś nienasycony, jak jesteś niezaspokojony, jak ciągle wszystko cię rozczarowywuje? i próbowałeś, i tego, i tamtego, i byłeś tu, i byłeś tam, i wciąż jesteś spragniony, i wciąż jesteś głodny. Kiedy chleb życia stąpił z nieba, kiedy źródło życia zostało otwarte dla wszystkich, którzy zechcą wołać, którzy zechcą przyjść i pić. Kochany bracie, droga siostro, nie musisz iść przez to życie z wywieszonym jęzorem ale możesz być człowiekiem, który jest usatysfakcjonowany w Bogu, który dał nam samego siebie w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, który mówi, przyjdźcie do mnie, wszyscy, wszyscy, którzyście spragnieni i pijcie. Amen. Powstańmy, kochani. Kochany Ojcze nasz, wielbimy Ciebie, który objawiłeś się nam, który nie pozostawiłeś nas na tej ziemi w obliczu wrogów, w obliczu przeciwności, w obliczu słabości nas samych i tego wszystkiego, co nas otacza, co jest skażone tą chorobą grzechu, przeklęte Twym przekleństwem z powodu ludzkiego nieposłuszeństwa, z powodu odrzucenia Ciebie i wybrania głosu wroga, przeciwnika naszych dusz, szatana który przybrał postać anioła światłości, który objawił się jako ten, który proponował życie, który proponował mądrość, który proponował bóstwo, a ukazał się kłamcą i ojcem kłamstwa. Kochany Ojcze, modlę się o nas, o nas wszystkich, abyśmy szukali Ciebie z całego serca, abyśmy nie byli ludźmi biernymi, abyśmy nie byli ludźmi letnimi, abyśmy nie poddawali się duchowemu marazmowi i godzenia się z rzeczywistością, która jest daleka od doskonałości, ale abyśmy zdążali do tej doskonałości, abyśmy walczyli, jeśli trzeba, abyśmy byli gotowi nawet stracić nasze życie, żeby zyskać życie. Zachowaj nas, Panie, od zachowywania naszego życia na tej ziemi. Zachowaj nas od szukania poklasku, od szukania pochwały u ludzi, od szukania pokoju opartego na kompromisie. Prosimy, pomóż nam toczyć dobry bój wiary, nie zadowalać się jakimiś wstępnymi sukcesami, powodzeniami, wiedząc, że jest wielkie żniwo do zebrania, wiedząc, że pracy jest tak wiele, a robotników wciąż mało. Wielu malkontentów, wielu narzekających, wielu pustych klakierów, ale nie ma pracowników. Panie, wołamy, poślij pracowników, wzbudź w naszych sercach korliwość o Twoje królestwo, o Twój Kościół, byśmy nie ustawali w postach i modlitwach za Twoim Kościołem w obliczu tych wszystkich złych rzeczy, które się dzieją. Nie daj nam, Panie, przyłączyć do grona narzekających, nie daj nam przyłączyć do grona szyderców. Nie pozwól nam, by nasze serca ogarnął cynizm. Daj nam gorliwość w modlitwie. Daj nam gorliwość, Panie, w szukaniu Ciebie, Twojej mocy, Twojej mądrości. Daj nam odwagę. Daj nam wytrwałość. abyśmy mogli stanąć w gronie bohaterów wiary w ten wielki dzień, w którym zostaną otwarte księgi Obyśmy nie byli w gronie tchórzy, których udziałem jest jezioro Ogniste, abyśmy byli znalezieni w wierze, w wiernej służbie Tobie, w poświęceniu i nieżałowaniu naszego życia na tej ziemi. Prosimy, daj nam łaskę, widzieć bogactwo życia i obfitości w Jezusie Chrystusie, który jest naszą jedyną nadzieją. Sprawcą i dokończycielem naszej wiary Alfą i Omegą Początkiem i końcem Królem Królów Panem Panów Oby nasze serca były w pełni Mu poddane Oby nasze ślubowanie Że jest naszym Panem Objawiało się w naszym codziennym życiu W każdym dobrym słowie i uczynku Dopomóż nam Ojcze Dopomóż nam toczyć Zwycięski bój wiary w Twojej mocy, ku Twojej chwale, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.